Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry. Na początek u nas doradcy prezydenta pod lupą prokuratury i polityczna burza. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Później Węgry dwa dni po przełomowych wyborach. Zajrzymy do Budapesztu i powiemy, kto nie zamierza gratulować zwycięzcy. Sprawdzimy też nowe maksymalne ceny paliw. Niestety są stacje, które je zawyżają. Czas na szczegóły. Zapraszam. Suma wydarzeń. Doradcy prezydenta pod lupą prokuratury rządzący mówią o łamaniu prawa przez ludzi Karola Nawrockiego. Opozycja grzmi, że to nagonka. Polityczna burza rozpoczęła się po zapowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. A chodzi o działania prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. A konkretnie o nieprzyjęcie ślubowania od czterech sędziów. Tym tematem zajmuje się Sylwia Białek. Sylwio, witaj. Dzień dobry. Powiedz, co i komu zarzuca minister Żurek, no i też jak odpowiada na to Kancelaria Prezydenta. 13 marca Sejm wybrało sześciero sędziów, przy czym prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwójki. Sędziowie w oczekiwaniu na zaproszenie prezydenta ślubowanie złożyli wobec prezydenta w Sejmie, a dokumenty później dostarczyli do jego kancelarii. No Problem w tym, że nowo wybrani sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego przychodzić mogą, ale tylko w charakterze gości. Taką decyzję podjął szef tej instytucji Bogdan Święczkowski. Jeden z sędziów, Krystian Markiewicz, który nie został zaproszony na ślubowanie przez prezydenta, powiedział dziś, że sędziowie będą czekali na umożliwienie im orzekania do skutku. Zaznaczył, że wszyscy nowo wybrani sędziowie codziennie stawiają się w pracy no i spędzają dyżury na korytarzu. Nie dostaliśmy odpowiedzi w formie pisemnej. Mamy jedynie taką wypowiedź właśnie pani dyrektor, że pan prezes odmówił nam wydania tych rzeczy, które tak jak mówię są, są związane z objęciem Miejsca pracy, no ale także chociażby wydania legitymacji e, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I, I mamy też taką zapowiedź, że otrzymamy odpowiedź na piśmie, więc e, chyba nie jest to nic jakoś tam super skomplikowanego. No i właśnie dlatego, że ci sędziowie nie mogą rozpocząć pracy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuraturze wszczęcie postępowania wobec przedstawicieli kancelarii prezydenta, którzy doradzali Karolowi Nawrockiemu, by ten nie odebrał ślubowania od wszystkich sędziów Trybunału. Okazało się, że prezydent nagle zaczął sobie wybierać z tej szóstki. Poza prawem, z naruszeniem konstytucji. Widzieliśmy szefa kancelarii, który publicznie mówił badano życiorysy.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 No i na tę zapowiedź zareagował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Minister Marcin Przydacz ocenił, że minister przekroczył granicę śmieszności. W mediach społecznościowych napisał, że najgorszym momentem dla każdego polityka jest ten, kiedy staje się śmiesznym. Pan Żurek przekroczył tę granicę dawno temu, tak napisał minister. Z kolei premier Donald Tusk uważa, że nieprzyjęcie od sędziów ślubowania jest łamaniem obowiązków prezydenta. Zdaniem szefa rządu środowisko prezydenta działa na szkodę polskiego rządu, a Karol Nawrocki ma wobec państwa obowiązki, a nie przywileje. Mamy blokującego takiego politycznego sabotażystę, jakim jest prezydent ze swoim wetem. Mamy cały jego zespół, cała kancelaria, wszyscy doradcy, którzy od rana do wieczora nic innego nie robią, tylko szkodzą Polsce i polskiemu rządowi. W tej konkretnej kwestii, nie tylko w mojej ocenie, wszyscy chyba to czujemy, to nieprzyjęcie ślubowania jest oczywistym łamaniem obowiązków prezydenta. On ma obowiązki wobec państwa, a nie przywileje. Najwyraźniej minister Żurek znalazł powody, żeby tego typu decyzję podjąć. Ten temat jeszcze nie jest zamknięty, a marszałek Sejmu uruchomił procedurę wyboru kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Włodzimierz Mieszczarzasty poinformował bowiem, że w czerwcu w Trybunale powstanie kolejny wakat. Te kandydatury będzie można zgłaszać do 28 maja 2026 roku, dlatego że 27 czerwca upływa kadencja sędziego Andrzeja Zielonackiego. Jak widzicie państwo, konsekwentnie dokonujemy zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Takie są plany, no ale powstaje pytanie, co później? Co się stanie, gdy Sejm już tego kandydata, gdy Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybierze? No i potrzeba będzie wtedy zwrócić się do prezydenta, by ten przyjął ślubowanie od nowo wybranego sędziego. Prokuratura przygląda się doradcom prezydenta w tle sprawa sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a o tym wszystkim mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego narasta, a my tymczasem pytamy, komu on służy. Wątpliwości w tej kwestii nie ma profesor Renata Mińkowska-Norkienes z Uniwersytetu Warszawskiego. On służy oczywiście obecnej opozycji samemu panu prezydentowi i on ma służyć do momentu, kiedy będzie szansa na powrót do władzy albo do momentu, kiedy wróci do władzy. Prawo i Sprawiedliwość być może w konfiguracji nie wiem, z, z konfederacją albo konfederacjami. Więc ten chaos ma służyć tym, którzy mają pokazywać w ten sposób, czyli obecnej opozycji, że rządzący nie radzą sobie z uporządkowaniem tego, nie spełniają swoich obietnic wyborczych i Polacy mają w to uwierzyć i szczerze mówiąc to rzeczywiście działa, bo to nie tyle działa na temat stronę, która popiera PiS. To działa mocno na stronę, która wspiera owszem obecnie rządzących, ale która liczyła właśnie na szybkie rozliczenia, Mówiła profesor Renata Minkowska-Norkienę. A skoro o rozliczeniach mowa, to będzie wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Mają go złożyć szefowie klubów parlamentarnych koalicji rządowej. Ziobro, przypomnijmy, od wielu miesięcy ukrywa się na Węgrzech. Prokuratura chce, by polityk PiS odpowiedział za ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Po wyborach na Węgrzech i przejęciu władzy w Budapeszcie przez opozycję Ziobro straci niedługo parasol ochronny. a jest nim azyl polityczny od rządu Wiktora Orbana. Przenosimy się więc do Sejmu. Tam komentarze w tej sprawie zbiera dla nas Michał Fabisiak. Michale, witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak politycy oceniają zapowiedź złożenia wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry? Zacznę może od polityka, którego w Sejmie dziś nie ma, który decyduje przecież o kierunkach działań koalicji rządowej. Chodzi oczywiście o premiera Donalda Tuska. Szef rządu uważa, że decyzja o złożeniu wniosku do komisji jest słuszna. Przewodniczący koalicji obywatelskiej przyznaje jednak, że może być trudna pod względem proceduralnym. Ja jestem gotów do działania bardzo zdecydowanego, ale ja chcę działać i będę działał zawsze w ramach prawa. To prawo dzisiaj w Polsce jest niedoskonałe. Te rozliczenia idą za wolno, dlatego, bo obiektywne okoliczności prawne bardzo to utrudniają. To samo dotyczy na końcu Trybunału Stanu. My jesteśmy w stanie promować ten wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry, rozpocząć to jakby postępowanie, ale dobrze wiecie jak dzisiaj wygląda Trybunał Stanu i jak dzisiaj wygląda ta potrzebna większość parlamentu. Więc też nie chcę robić nikomu złudzeń. Bo do postawienia ministra konstytucyjnego przed Trybunałem Stanu potrzebna jest większość trzech piątych. Koalicja takiej liczby posłów nie ma, więc automatycznie rodzi się pytanie, po co ten wniosek i czy warto go składać, skoro może przepaść w, przepaść w głosowaniu. Szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk uważa, że niezależnie od wyniku tego głosowania warto, aby Polacy zobaczyli, do, zobaczyli jakich przestępstw w jego ocenie dopuścił się Zbigniew Ziobro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 by doprowadziło jest Trybunał Stanu. Wniosek popiera KO, popiera go również Lewica oraz PSL. Nie do końca jasne jest stanowisko Polski 2050. Posłów tej partii pytałem o ten wniosek na konferencji prasowej. No i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien być rozliczony za swoją działalność, ale przede wszystkim przez wymiar sprawiedliwości, a więc prokuraturę i sądy.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 W obronie byłego ministra sprawiedliwości stają oczywiście politycy jego macierzystej partii, a więc Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiSu Marek Ast, mówi, że Zbigniew Ziobro nie dopuścił się żadnych deliktów konstytucyjnych, co jak twierdzi próbuje wmówić opinii publicznej rządząca koalicja. Ja przypomnę, że wszystkie działania opierały się na ustawach, które Sejm przyjmował. No były też takie ustawy, które prezydent Andrzej Duda zawetował, to pamiętamy. W moim przekonaniu minister Ziobro działał na podstawie i w granicach prawa. No wobec tego nie ma podstaw do tego, żeby odpowiadał przed Trybunałem Stanu czy przed Sądami Powszechnymi. A ja przypomnę, że Zbigniew Ziobro razem ze swoim zastępcą Marcinem Romanowskim ukrywają się na Węgrzech. Obaj uzyskali tam polityczny azyl od rządu Wiktora Orbana. Są podejrzani o udział w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem śledczych były minister sprawiedliwości miał popełnić łącznie 26 przestępstw, za co grozi mu nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Najpoważniejsze z nich to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i większość jest tych zarzutów, jak słyszymy nieoficjalnie, ma znaleźć się we wniosku, wniosku wstępnym o Trybunał Stanu właśnie dla Zbigniewa Ziobry, a ten wniosek ma zostać przedstawiony w Sejmie, właściwie jego szczegóły mają zostać przedstawione w Sejmie jutro. Czy Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Między innymi o to polityków pytał nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy za relację. A kłopoty z prawem ma też były mąż Marty Kaczyńskiej. Marcin D. został zatrzymany na Pomorzu. Sprawa ma związek z oszustwami i praniem brudnych pieniędzy. Łącznie w rękach służb są trzy osoby, informuje Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczącym szeregu przestępstw przeciwko mieniu i legalizowania środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw. Wśród zatrzymanych jest pomorski adwokat Marcin D. Zatrzymania odbyły się na terenie województwa pomorskiego, jak również na terenie Warszawy. I to właśnie w Warszawie usłyszą oni zarzuty, dodaje prokurator. Dziś i jutro planowane są czynności procesowe z całą trójką, polegające na ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanych. Z uwagi na dobro postępowania śledczy nie zdradzają szczegółów. Dodajmy, że to nie pierwsze problemy byłego męża Marty Kaczyńskiej. Przypomnijmy, w 2015 roku zatrzymało go CBA. Wtedy usłyszał on zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wyłudzeń na ponad 14 milionów złotych. Spędził w areszcie ponad rok, a na wolność wyszedł po wpłaceniu wysokiej kaucji. Suma wydarzeń Teraz Węgry dwa dni po wyborczym triumfie opozycji z Peterem Modziorem na czele. Lider partii TISA przyjął zaproszenie prezydenta Węgier na spotkanie i wezwał Tomasza Szujoka do jak najszybszego zwołania pierwszej sesji parlamentu. O tym z Budapesztu Piotr Piętka. Prezydent Szujok na środowe przedpołudnie wezwał do siebie na rozmowę lidera zwycięskiej partii TISO. Taką rozmowę ma też odbyć z szefami partii Fidesz i Michozang, ale wiadomo, że tylko Peter Modior może utworzyć rząd.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 Zwycięstwa w wyborach Peterowi Moziorowi nie pogratulował Jarosław Kaczyński i nie pogratuluje. Jak mówi, takich ludzi nie powinno być w życiu publicznym. W swojej wypowiedzi prezes PiS powielał fake newsy. No na przykład to, co opisuje jego żona, że upiek szczenię. Pan twierdzi, że nieprawda, a ja biorę tu uwagę inne, zweryfikowane jego wyczyny. Różne dochodzenie pod stołem i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy zweryfikowane. No, jednak uważam, że to jest możliwe, ale także bicie tej żony. Głupie i nieodpowiedzialne, tak wypowiedź Kaczyńskiego ocenił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest próba przykrycia wyniku wyborczego i klęski Wiktora Orbana jako sojusznika PiSu. Tylko tym mogę tłumaczyć, ale powielanie kłamstw i fake newsów przez lidera największej partii opozycyjnej nie przystoi szczególnie politykowi z takim doświadczeniem w poważnym wieku. To po prostu jest głupie i nieodpowiedzialne. Koalicja Obywatelska zapowiada wniosek do Sejmowej Komisji Etyki o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za powielanie nieprawdziwych informacji. Więcej o tym na portalu Polskie Radio 24.pl. A do wyborów nad Dunajem znów nawiązał premier Donald Tusk. Szef rządu przebywa w Japonii. To ostatni przystanek azjatyckiego tournée szefa rządu. W Tokio jest nasza specjalna wysłanniczka Agata Król. Szef polskiego rządu skrytykował polskich polityków, którzy wspierali w wyborach węgierskiego byłego premiera Wiktora Orbana, mówiąc, że hańba zostanie z nimi na długo, że zaangażowanie w proputinowską politykę nie ma wybaczenia. Dostali naprawdę bardzo mocny cios, bo i zasłużyli na to. Mówię i o Nawrockim, i o PiSie, i znaczy jak można było szczególnie w ostatnich miesiącach nie, i w ostatnich dniach zaangażować się bezpośrednio w poparcie człowieka, który chciał sprzedać Polskę, Europę i Węgry Rosji. Przecież to już było tak ewidentne, tak bezdyskusyjnie. Jeśli yy, Węgrzy, którzy byli poddawani tyle lat manipulacji i propagandzie, tak masowo powiedzieli... Rosjanie do domu i mówili to do Orbana. I w tym czasie Nawrocki, Kaczyński, yy, yy, oni wszyscy wspierali bezwstydnie Orbana. No to ja się nie dziwię, że dzisiaj chcą połknąć język, chowają się po kątach, mają się czego wstydzić premier z daleka obserwuje dziś europejskie wydarzenia. Sam skupiony jest na relacjach z azjatycką ziemią. Polska i Japonia mają podpisać deklarację o podniesieniu wzajemnych stosunków do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Podobną decyzję podjęły w ostatnich dniach rządy polski i koreański. Jutro dojdzie do spotkania premiera Donalda Tuska z premier rządu Japonii, Sanae Takaichi. Relacje polsko-japońskie mają być najbliższe z możliwych. Dzisiaj nikt nie może mieć wątpliwości, że na Japonii, na Polsce, na Europie spoczywa współ odpowiedzialność za uratowanie naszego świata, za pilnowanie fundamentów naszej cywilizacji. Nie możemy w żadnym wypadku opuszczać rąk, powiedział premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu wyraził przekonanie, że w Tokio, podobnie jak w Warszawie, większość wierzy w to, że Japonia, Polska, Europa to są te miejsca, gdzie najważniejsze wartości naszej cywilizacji i kultury nie tylko przetrwają, ale staną się atrakcyjne dla całego świata. Rzeczą bardzo ważną w dzisiejszych trudnych, niestabilnych czasach jest posiadanie partnerów obliczalnych, o których wiemy, jakie mają zamiary. Ważne jest posiadanie partnerów, którzy nie zmieniają zdania co drugi dzień, o których wiemy, jakie mają plany na przyszłość. Japonia jest takim partnerem, dla nas bezcennym. Dziś premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami japońskich parlamentarzystów oraz elitą świata kultury, biznesu i nauki. Do uroczystości doszło w polskiej ambasadzie w Tokio, gdzie polska delegacja przybywa od wczoraj. Jestem szczęśliwy, że tak zupełnie bez kompleksów mogę jako polski premier rozmawiać z takimi potęgami gospodarczymi jak wczoraj Korea, a dziś Japonia, powiedział szef rządu. Od rana prowadzę rozmowy tu w Tokio, między innymi z biznesem japońskim na temat inwestycji i współpracy polskich firm, zarówno w energetyce, energetyce jądrowej, jak i infrastrukturze energetycznej, infrastrukturze kolejowej. Będziemy badali, które z ofert są najciekawsze, ale zainteresowanie polską jest gigantyczne, muszę powiedzieć i ta opinia o Polsce jako najciekawszym rynku do inwestycji i, i państwie sukcesy tutaj naprawdę dotarła. Premier powiedział podczas wystąpienia, że Polska stała się potęgą europejską, jeśli chodzi o gospodarkę. Przypomniał, że nasz kraj dysponuje jedną z najsilniejszych armii na Starym Kontynencie i skutecznie chroni swoje granice mimo realnych zagrożeń za wschodu. Zapowiedział, że Polska zamierza inwestować w infrastrukturę i energetykę w ciągu najbliższych 10 lat. Energetyka ma być zmodernizowana za blisko 250 miliardów euro. Szef rządu zachęcał japońskich inwestorów do zaangażowania Zaangażowania się w ten proces. Z Tokio, Agata, król Polskie Radio. Przenosimy się za ocean. Za niecałą godzinę w Waszyngtonie rozmowy Izrael Liban. To pierwsze od dziesięcioleci negocjacje pokojowe między tymi krajami. Obie strony będą reprezentowane przez swoich ambasadorów w Waszyngtonie pośredniczą Stany Zjednoczone. Negocjacje są ewenementem, bo oba kraje nie utrzymują ze sobą stosunków od 1948 roku, a ostatni raz miały bezpośredni kontakt 43 lata temu, przy okazji zakończenia oblężenia Bejrutu. Prezydent Libanu Joseph Aoun podkreśla, że rozmowy będą prowadzone wyłącznie przez państwo z wyłączeniem ugrupowania Hezbollah, czego domagał się Izrael. Hezbollah również je bojkotuje. Wczoraj jego przywódca po raz kolejny próbował odwieźć władze Libanu od, jak mówił, darmowych ustępstw na rzecz Izraela. Zapowiedział też, że organizacja nie zaprzestanie walki. Celem Libanu jest powstrzymanie Izraela przed dalszymi atakami. W tych trwających od początku marca zginęło już ponad 2000 osób, 6000 jest rannych, a co piąty libańczyk został przymusowo wysiedlony z terenów atakowanych przez Izrael. Izrael żąda rozbrojenia Hezbollahu i od tego uzależnia jakiekolwiek rozmowy. Bardzo długo nie zgadzał się na negocjacje z Libanem nawet pod ostrzałem. Ugiął się dopiero po naciskach Stanów Zjednoczonych. Jak pisze dziennik Haryc powołując się na źródła rządowe, rozpoczęcie negocjacji jest jedynie taktyką premiera na Netanyahu, która pozwala Uzyskać na czasie, nie przerywając walk w Libanie, a jednocześnie okazując życzliwość Amerykanom i Donaldowi Trumpowi. Z Bejrutu dla polskiego radia Milena Rashid -Shehab. Mimo tymczasowego zawieszenia broni w wojnie z Iranem, Izrael nie przerywa ataków na Liban. A co z rozmowami pokojowymi na linii USA-Iran? Po fiasku pierwszej rundy negocjacji w Pakistanie, władze tego kraju proponują rundę drugą. Na razie jednak nie wiadomo kiedy i gdzie mogłoby do nich dojść. Formalne zawieszenie broni mija za tydzień. Teraz w magazynie Donald Trump kontra papież. Prezydent Stanów Zjednoczonych znów skrytykował Leona XIV. Według Trumpa papież myli się w wielu kwestiach i nie zamierza go przepraszać. Wcześniej prezydent USA mówił, że nie chce papieża, który uważa, że przestępczość w naszych miastach jest ok. To cytat z wypowiedzi Trumpa. Więcej o tym wie Daria Kania. Donald Trump w wywiadzie dla CBS News wyjaśnił, że zdecydował się na słowa krytyki wobec papieża po obejrzeniu programu w telewizji, w którym Leon XIV wyraził dezaprobatę wobec masowych deportacji i wojny z Iranem. Myli się w tych kwestiach, nie sądzę, że powinien angażować się w politykę, oświadczył Trump. Dodał też, że nie zamierza rozmawiać z papieżem ani go przepraszać. Trump przyznał również, że był zaskoczony reakcjami na zdjęcie, które opublikował niedawno w mediach społecznościowych. Grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję przedstawiała amerykańskiego prezydenta ubranego w szaty Jezusa. Ostatecznie obrazek usunięto z profilu prezydenta, a sam Trump tłumaczył, że zdjęcie wykonał utalentowany artysta i jego zdaniem przedstawiono go jako lekarza, a nie Jezusa. Na pytanie, dlaczego więc zdecydował się usunąć zdjęcie z serwisu, odpowiedział normalnie, nie lubię tego robić, ale nie chciałem, żeby ktokolwiek był zdezorientowany. Papież Lon, czternasty, pytany w poniedziałek przez dziennikarzy o słowa Trumpa, oświadczył, że będzie dalej apelował o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA. Daria Kania, Polskie Radio. Teraz u nas głos watykanisty w sprawie konfliktu papieża z Donaldem Trumpem. W tym sporze Leon XIV jest dyplomatyczny i precyzyjny, komentuje Michał Kłosowski. Jak dodaje, ojciec święty apelując o pokój przebudowuje agresywną narrację polityków. On nie wchodzi w politykę, on nie jest politykiem sensu stricte, on jest Amerykaninem, który bardzo dobrze rozumie to, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje. Polityka w demokracji jest naturalną rzeczą, ale Leon XIV robi to w sposób bardzo umiejętny, bo on semantycznie, językowo, znaczeniowo przebudowywuje tą narrację, którą nam prezentują politycy z różnych części świata, narrację wojenną. Jak dodaje watykanista, papież Leon XIV od wielu tygodnia kontynuuje apele o pokój i wypowiada się przeciwko wojnie. Suma wydarzeń teraz nowe maksymalne ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 16 groszy. To kilka groszy więcej niż dzisiaj. Nie zmieni się za to cena benzyny 98, wciąż będzie to 6,70 za litr. O 17 groszy potanieje za to olej napędowy. Kierowcy aut z silnikiem diesla zapłacą maksymalnie 7,41 za litr tego paliwa. Niestety wciąż są stacje, które zawyżają maksymalne ceny paliw. W Podlaskiem kontrolerzy stwierdzili kilkadziesiąt takich przypadków, ale kar na razie nie ma. Więcej o tym Ryszard Minko z Polskiego Radia Białystok obowiązujące od dwóch tygodni obniżone ceny paliw niezaprzeczalnie cieszą kierowców. To dobrze, że wyregulowały się troszeczkę, bo by były za drogie faktycznie. Tanie jest, to jest fakt. Generalnie właściciele stacji paliw skrupulatnie pilnują, by oferowane ceny nie przekraczały ustalonej codziennie ceny maksymalnej. Okazuje się jednak, że są i takie stacje, które te ceny zawyżały. Zwykle o kilka lub kilkanaście groszy, mówi komisarz Maciej Czarnecki z podlaskiej KAS. Skontrolowaliśmy ponad 70 stacji w całym województwie i stwierdziliśmy ponad 20 nieprawidłowości, natomiast wszystkie te ponad 20 przypadków to jest etap weryfikacji i z uwagi na to nie było jeszcze przypadku nałożenia kary pieniężnej. Na tym etapie rzecznik KAS nie ujawnia, gdzie dokładnie wykryto zawyżanie cen i o jakie stacje benzynowe chodziło. Czy były to prywatne, niewielkie przedsięwzięcia, czy może stacje sieciowe. Jeżeli dochodzenie potwierdziłoby praktykę celowego zawyżania cen, kara może sięgać nawet miliona złotych. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Do końca kwietnia rząd przedłużył obniżkę akcyzy na benzynę i olej napędowy. Obniżka akcyzy to element rządowego pakietu CPN ceny paliwa niżej. Obejmuje on również obniżkę VAT oraz wspomniane już ceny maksymalne. Ale pytanie, co dalej? Rząd nie będzie w stanie obniżać cen paliw w nieskończoność. Tak uważa główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Jak wyjaśnia, chodzi o budżet. Gdyby konflikt na Bliskim Wschodzie przedłużał się ponad połowę tego roku, a w szczególności poza ten rok, albo gdyby w tym czasie się nasilał i ceny ropy mocno by rosły, to wówczas koszty działań osłonowych stosowanych przez nasz rząd, podobnie zresztą jak przez inne rządy, urosłyby do takich poziomów, że te działania nie mogłyby być utrzymywane, a przynajmniej nie w pełni i wówczas gospodarstwa domowe i cała gospodarka zaczęłyby dużo mocniej odczuwać negatywne skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. Eksperci prognozują, że w czarnym scenariuszu cena ropy może skoczyć do 150 dolarów za baryłkę. Obecnie kosztuje ona około 100 dolarów. Strażacy ugasili pożar chińskiego marketu w Czersku na Pomorzu. Nikt nie został poszkodowany, ale konieczna była ewakuacja mieszkańców jednego z osiedli. Ci wrócili już do swoich domów. Przed dużym zadymieniem ostrzegało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na miejscu pracowało 20 strażackich zastępów. Służby będą jeszcze do rana pilnować pogorzeliska, a dokładne okoliczności pożaru zbada policja. Tymczasem wiosna to czas wytężonej pracy dla strażaków. Wszystko przez wypalanie traw tylko na Lubelszczyźnie. Od początku roku do takich pożarów mundurowi wyjeżdżali już ponad tysiące razy. Za każdym razem winni są ludzie, którzy w ten sposób podciągają nas od innych ważnych zadań. Mówi Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży.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 W Łodzi powstanie Wojskowa Akademia Medyczna. Zielone światło dał rząd. Ministrowie przyjęli projekt ustawy w tej sprawie. Cel to rozwój wojskowego systemu kształcenia w zawodach medycznych. Po posiedzeniu rządu mówił o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Medycyna pola walki, medycyna taktyczna, doświadczenia z Ukrainy sprawiają, że bardzo dużo musimy zainwestować w budowę wojsk medycznych, Wojskowej Służby Zdrowia, żeby byli gotowi też do wsparcia systemu wojskowego w czasie bezpośredniego zagrożenia, a w czasie pokoju, żeby dobrze służyli wszystkim pacjentom. Taka jest domena działalności Wojskowej Służby Zdrowia. Wojska medyczne mają integrować wszystkie działania związane z ochroną zdrowia w wojsku i w Ministerstwie na narodowej. Wojskowa Akademia Medyczna będzie kształcić żołnierzy do wykonywania zawodów medycznych, m.in. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych czy farmaceutów. A skoro mówimy o edukacji, liceum, technikum, a może szkoła branżowa, na koniec niełatwy wybór przed jakim stoją ósmoklasiści. W wielu szkołach organizowane są dni otwarte, w ten sposób można zapoznać się z ich ofertą. Sprecyzowanych planów wciąż nie mają wszyscy uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w białym stoku.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 Na szczęście jest jeszcze trochę czasu na przemyślenia. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych potrwa od 11 maja do 23 czerwca. I tym akcentem kończymy popołudniową Sumę Wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski, a ja wrócę do Państwa z najważniejszymi informacjami punktualnie o godzinie 17. Ewelina Kamińska, do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń.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 Południe w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 14 dzień kwietnia. Kamila Kuzor, Justyna Błońska, Elder Pedorenko i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko, zapraszamy serdecznie do godziny 18. O czym dziś będziemy mówić? Już za kilka chwil rozmowa polityczna. Pojawią się w niej na pewno wątki związane z niedzielnymi wyborami na Węgrzech. Później światopogląd przyjrzymy się kilku ważnym kwestiom z polityki światowej. Zastanowimy się m.in na tym, jak kształtuje się sytuacja wokół cieśniny Ormus na dobę od zablokowania tejże cieśniny, właściwie blokady, blokady, bo tę irańską postanowili zablokować Amerykanie. Pakistan mówi, że jest możliwość wznowienia rozmów dwustronnych. Czy do nich dojdzie, z jakim skutkiem? O tym m.in. będziemy rozmawiać. Przyjrzymy się też wyjątkowemu spotkaniu delegacji Izraela i Libanu. Spotkanie o tyle wyjątkowe, że te kraje nie utrzymują ze sobą Stosunków od dziesięcioleci. To za minut kilkanaście, a jak wspomniałem na początek, polityka krajowa. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Roch Kowalski. Dzień dobry. 16:33 na zegarach, a w naszym studiu Rafał Komarewicz, klub parlamentarny centrum. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Pan też taki zadowolony z efektu wyborów węgierskich? Czy Ja myślę, że to jest dobry wybór. No, długie rządy Wiktora Orbana nie służyły Węgrom, więc to uważam, że Węgrzy w końcu powiedzieli dość. Znalazł się przeciwnik Orbana, pan Peter Modzior, który umiał połączyć różne strony sceny politycznej i widzimy tego efekt. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie nie tylko dla Węgrów, ale również dla Europy i dla Polski, choćby to. Że Unia Europejska jest na winna dwa miliardy euro i nie możemy ich dostać, ponieważ blokowały to Węgry, więc to to Tak, jest ale na przykład już mówi teraz, że, że Węgry nie będą dokładały się do pożyczki dla Ukrainy, że zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo Węgry są uzależnione od, od surowców ze strony, ze strony Rosji. I tak się zastanawiam, czy ten pierwszy wyrzut emocji po stronie koalicji rządzącej, ten niedzielny i poniedziałkowy, czy on nie był nazbyt hurab optymistyczny. Wie panu, my oczywiście oceniamy to e, naszymi kategoriami. Powinniśmy to oceniać e, trochę kategoriami Węgrów. E, wie pan, e, to nie jest tak, żeby no, nastąpi całkowita zmiana w polityce e, węgierskiej. Natomiast no, kwestia na przykład blokowania pewnych... E, Działań. To jest akurat ważne, żeby tego nie było. Nawet jeżeli Węgrzy się nie dołożą, no to może inni się dołożą, a nie będą tego blokować. Wie pan, no, my, my, my byśmy tak chcieli... Nie chcecie pomagać, my mamy, to przynajmniej nie my, przeszkadzajcie. My, my, my mamy taki charakter, żebyśmy chcieli od razu, żeby było czarne lub białe. No, no nie jest tak. No, życie jest szare, polityka też jest szara. I teraz chodzi o to, żeby jednak ona miała więcej zabarwienia białego niż, niż czarnego, tak jak było w przypadku Wiktora Orbana. Więc tutaj uważam, że Węgrzy muszą znaleźć swoją dyrektację. Drogę. Ja uważam, że dobrze, że nastąpiła ta zmiana. I tak jak pan powiedział, no jeżeli nawet nie pomagacie, to nie przeszkadzajcie. To nie ja powiedziałem, to, jest, to, to kiedyś to jest, Kaczyński powiedział. To jest, to, jest, to jest, uważam, akurat ważne też, żeby to w tym kierunku szło. Natomiast no, to, że jedzie do, z pierwszą wizytą do Warszawy, to jest bardzo uważam, że ważny znak, można być taki symboliczny, a symbole w polityce są istotne. Więc ja jestem optymistom, jeżeli chodzi o stosunki z Węgrami, um, ułożenie się stosunków z Węgrami. Oczywiście czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Co ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim? Myśli pan, że to będzie ten moment, w którym oni zostaną doprowadzeni przed Polski wymiar sprawiedliwości? Czy też będą kontynuować, niektórzy wieszczą swoją podróż do, tym razem do Stanów Zjednoczonych? No wydaje się, że panowie mają problem i powinni się denerwować. Ma w szczególności pan Romanowski, na, za którym jest europejski nakaz aresztowania, więc tutaj w jego przypadku jest sprawa dość prosta. W przypadku pana Ziobry jest no trochę bardziej skomplikowana, ponieważ są do dwóch miesięcy, nie umiem sobie poradzić z tym nakazem aresztowania i tak prawdę mówiąc sąd, wymiar sprawiedliwości ściga ziobrę, ten w, ziobro ucieka, wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie sobie poradzić z europejskim nakazem aresztowania. Trochę Ale robi się stop, taka, stop, stop. Taka, Czyli... taka gonitwa, szczerze mówiąc. Więc tutaj pan jest pan sugeruje, że prokuraturze chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie żeby go złapać? Ja nie mówię o prokuraturze, tylko mówię tutaj o wymiarze sprawiedliwości ogólnie e, postrzeganym. Prokuratura to jest jedno z również jest ale również i sądy. Więc wie pan, no, jeżeli jest nie, niezależna, no to znaczy, że nie ma podstaw do tego, żeby ścigać pana z ogromnym europejskim nakazem aresztowania, a wydaje się, że... Nie jeżeli... ma podstaw w pańskiej ocenie? No nie, no jeżeli są 42 zarzuty i 20 chyba 6 jest dla pana Ziobry, to chyba jest podstawa. No, no, jest, tak, pytanie, jest pytanie, dlaczego to tak długo trwa. E, to jest zasadnicze pytanie, tak? E, bo wie pan, ten nakaz za zakaz no, europejski, nakaz, aresztowania już dawno powinien być wydany i w tym momencie tylko powinniśmy czekać na to, aż e, m, zmieni się władza za która się właśnie zmienia na Węgrzech i, i, i powinniśmy y, y, po prostu ścigać pana, pana Ziobra. Pan Ziobro na dzień dzisiejszy może sobie spokojnie wyjechać z Węgier do każdego kraju Unii Europejskiej czy To chyba nie jest takie proste, bo Zbigniew Ziobro nie ma paszportu, ma dokument podróży dla azylantów wydany przez władze węgierskie, więc chyba po strefie Schengen to by nie było takie proste. Ale podróżam do Stanów, rację. może wyjechać. Czyli uważam, że to trwa zbyt długo. Jeżeli są zarzuty i y, y, y, y one są uwiarygodnione, wydaje się, że są, powinno to um, być szybciej, szybciej zrobione, bo w tym momencie może się okazać, że dwa tygodnie będzie nowy rząd, a pan Ziobro zniknie powiedzmy w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura zdaje się wczoraj e, ponowiła wniosek do sądu o przyspieszenie procedowania wniosku o on Zmieniamy temat, panie pośle. O Trybunale konstytucyjnych chciałem porozmawiać i także poniekąd o Waldemarze Żurku. Co to za zapowiedź, że będzie ścigać wszystkich, którzy doradzali prezydentowi by ten nie odbierał przysięgi od sędziów. Wie pan co, to jest tak, jeżeli oczywiście ktoś doradza i łamie prawo, oczywiście może być ścigany, rozumiem, przez prawo, natomiast uważam, że jest to trochę jakby niebezpieczne, No bo wie pan, no doradzanie w jakimś tam temacie i potem ściganie doradców, ja nie byłbym tutaj taki to hura, hura, hura optymistyczny jak pan minister Żurek. Wie pan, wie pan co jest najgorsze w, tym, w tej, tej sprawie? bo tak 10 ja lat mamy, powiem, co jest najgorsze. Pro, o 10 lat mamy... Wykorzystywanie pro, prokuratury do celu... Problem, 10 lat mamy problem z y, Trybunałem Konstytucyjnym. Od 10 lat y, są przepychanki polityczne pomiędzy dwoma największymi partiami politycznymi a co na tym cierpi Polacy, ponieważ okazuje się, że nie ma żadnego sądu, czyli nie ma Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzyga, co jest zgodne z konstytucją, co nie jest zgodne z konstytucją. No dobrze, panie pośle, I to jest, ale... największy, no jest największy problem. Wie pan, my, ja głosowałem za tym, żeby e, tych sześciu sędziów Trybunału, e, Trybunału Konstytucyjnego zostało wybranych, zostało wybranych. No, szczerze mówiąc, myślałem, że jakby jest jakiś pomysł, co zrobić, żeby oni faktycznie byli sędziami. było. pan, ja nie będę wdawał się w takie m, gację, notory prawnej, bo nie jestem prawnikiem, ale jak sam pan widzi, niektórzy mówią w obecności pana prezydenta, to znaczy, przy w w obecności, tylko wobec prezydenta, to znaczy, że prezydent musi być, niektórzy uważają, że prezydenta musi nie być. I to są spory polityczne, które w ogóle nie powinny interesować Polaków. I interesuje to, że jeżeli zostaną, zostanie jakaś przez przyjęta ustawa w sprawie podatków, czy ona jest zgodna z konstytucją, czy nie jest zgodna z konstytucją, a na dzień dzisiejszy nie ma kto w ogóle tego rozstrzygnąć. Ale ja wrócę do I to mu... jest największy problem. Jasne. I to jest niestety porażka klasy politycznej. No dobrze, ale ale czy, po jednej, ale po drugiej czy ten stronie? problem usprawiedliwia wykorzystywanie prokuratury do celów politycznych? Bo ja pamiętam, jak byliście teraz u ogólnie, jak byliście w opozycji, to przez 8 lat mówiliście, że Zbigniew Ziobro wykorzystuje prokuraturę także do tego, żeby straszyć politycznych przeciwników. No czym innym, jak nie próbą wystraszenia, jest zapowiedź, że będzie dochodzenie w sprawie tego, kto doradzał prezydentowi, żeby nie zaprzysięgać sędziów? No coś tu, nie, coś tu się nie klei. Powiem tak, można to tak odbierać. Uważam, że to jest... Y na wyrost, na wyrost są słowa, nie... Czy nie wiem, o czym one, one mogą świadczyć. Czy one świadczą o, o tym, że nie ma już jakby pomysłu, co z tym zrobić, czy jakieś, nie wiem, chcą efekt rywalżą. No, no, no, no tak, ale to jest tak, jak pan mówi, no, to jest wykorzystywanie, to jest wykorzystywanie pytanie, to jest... prokuratury. Ja bym wolał, ja bym chciał, żeby w Polsce nikt nie wykorzystał pro pro prokuratury do swoich celów politycznych. Robiła to e, prawica, e, m, kiedy rządziła przez 8 lat e, i bym chciał, żeby minister rządu, który popieram, nie stosował tego typu złośliwy? to bym zapytał, a co tam z projektem ustawy o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? No, To jest dobre pytanie. Myślę, że to jest dobre pytanie do, chyba w do, ten do, do rządu. Dobre pytanie do przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości. To był jeden z postulatów e, takich flagowych, jeżeli chodzi o e, koalicję 15 października. Sztandarowy. Ale wie pan dlaczego? Ja, ja wie panu... Panie redaktorze, powiem panu. Jakby nie odpowiem panu na to ja pytanie, wiem, ponieważ no, nie jestem, nie pracuję w Komisji e, Sprawiedliwości, ale uważam, że to e, było coś, co e, było ważne dla obywateli. Mam tak sobie takie wrażenie, że jeżeli coś jest wa ważne, powiedzmy istotne dla tej władzy, to po prostu tego nie... nie nie zmienia, a powinniśmy to zmienić. No. no trudno się rezygnuje z takiego narzędzia w rękach, prawda? Jeśli ma się jednocześnie władzę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, szczególnie ze świadomością... Tylko, panie redaktorze, ale my jesteśmy nie dla władzy, tylko dla Polaków tutaj, tak? I to Polakom obiecaliśmy i uważam, że to... to po co to obiecywać? Lepiej nie obiecywać, niż obiecać nie wiadomo co i potem tego nie, nie realizować. No. Mamy rok czasu, troszkę ponad rok czasu. Uważam, że powinniśmy te obietnice naprawdę realizować, jeżeli chcemy aby Polacy nas wybrali na kolejną kadencję. Co z wnioskiem o odwołanie Pauliny Henik-Kloski? Czemu powstał jakiś ferment taki, że oto Polska 2050, czyli formacja, z której się wywodzicie jako klub parlamentarny centrum, może chcieć wesprzeć opozycję w tym głosowaniu? Ja nie za bardzo rozumiem sytuację, ponieważ pani minister Henning-Kloska jest ministrem rządu premiera Donalda Tuska i, i rozumiem odwołanie pani minister, to jest wotum, wotum zaufania dla, e, mini, dla premiera Tuska, więc ja wotum uważam... tej nieufności. W, wotum nieufności. Jeżeli zostanie od, odwołana pani minister Henning-Kloska głosami Polski 2050, to znaczy, że nie będzie... Koalicja nie, nie będzie koalicji. No, no, no tak, tak, tak. To widzę, więc tutaj jakby to wydaje mi się, to jest takie trochę straszenie, na zasadzie chcemy coś ugrać u pana premiera. E, czy, czytamy tutaj od kilku tygodni, że, że pani, po, e, pani e, Pełczyńska na chce się spotkać z panem premierem, pan premier nie za bardzo chce, więc to jest takie według mnie e, budowanie e, m, e, po prostu emocji wokół odwołania e, polnych helnikowskich premier się ja dzisiaj uważam... odniósł do tego tematu w Tokio, w Japonii... I co jest... powiedział? Bo, <śmiech> nie, nie <śmiech> jak zaciekawieniem to, to premier powiedział, że ma nadzieję, że y, także i do Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz i do Polski 2050 dotarła lekcja z węgierskich wyborów. No to de facto, to, no cóż, no powiedział jej, jesteś w rządzie albo wychodź z rządu, no, no prosta sprawa, tak? Albo jesteś i popierasz y, rząd Donalda Tuska jego ministrów, a jak nie podoba ci się i Polsce 2050 nie podoba, więc rezygnuj z ministra i wychodź po prostu. To, no, to, to, to, tej... to jest pr prosta, prosta według mnie y, zasada. No, w tej to... wypowiedzi premiera była jeszcze tutaj było to było jeszcze takie sformułowanie, nie zacytuję precyzyjnie, ale staram się najbardziej jak mogę, że lekcja węgierska pokazuje, że zjednoczenie, a koniec końców jeden wspólny front mogą powstrzymać populistów i obronić wartości. Pytanie, czy Katarzyna Pełczyńska namęcznie boi się, że ten jeden wspólny front oznacza jedną wspólną listę? Nie wiem, jakie pomysły na przyszłą kadencję ma Polska 2050. Może pójdzie z kimś, może w ogóle nie będzie startowała, może będzie sama. No, my, my dajemy sobie kilka miesięcy na to, aby zdobyć zaufanie wyborców. Jeżeli zdobędziemy, to zobaczymy wtedy, jak będziemy startować, czy sami, czy, czy z jakimś mniejszym ugrupowaniem i będziemy wtedy podejmować decyzje. No, na razie mamy taki czas na to, aby sprawdzić się jako centrum, zobaczyć, czy wyborcy E, potrzebują e, takie ugrupowanie na scenie politycznej. To na koniec. Donald Trump. Donald Trump. W sumie zabrakło mi dalej pomysłu. Mówię wszystko. No właśnie, co to mówi? Donald Trump jego ostatnie działania. Konflikt z papieżem Leonem XIV. umieszczenie siebie jako postaci Chrystusa w grafice, a na dodatek zbliżający się koniec e, rozejmu, czy też zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie i brak perspektywy na rozwiązanie tego problemu. Znaczy wie pan, zachowania Donalda Trumpa dla mnie są niezrozumiałe, myślę, że tylko dla mnie. Ameryka, czy Amerykanie budowali jakby swój potencjał, swoją siłę przez wiele, wiele pokoleń, tak? Można powiedzieć wiele dziesięcioleci i wydaje się, że... Ale ich bardzo podczas, w przekonaniu o swojej wspaniałości podczas, wyjątkowości podczas jednej, podczas jednej kadencji prezydenta, no, który jakby no, uważa, że on jest tą Ameryką, Yy, okazuje się, że wszystko można zniszczyć. No i wydaje mi się, że prezydent Dobra, Trump idzie trochę jakby w tym, no i, w, tym, w tym kierunku. No no no no. Jak mamy się odnaleźć w tej sytuacji? Niech pan uważa, bo jak ostatnio Włodzimierz Czarzasty nazwał prezydenta Trumpa e, człowiekiem chaosu, to, ale, ja nie to na, ale, ale, ale ja nie nazywam nikogo, tylko wydaje mi się, że jakby to nie jest to, na co yy, liczyli też Amerykanie. No widzimy, no poparcie pana prezydenta Trumpa jakby spada. Yy, jakby ten, ten mechanizm, o których on, o których on mówi. Mówił tych cłach, tych takich wojnach. No, no, wie pan, one się, one się nie sprawdzają, tak? Bo wie pan, no z jednej strony... Coraz gorzej, co z, z jednej tego? strony chciał dostać, dostać pokojową nagrodę, nagrodę Nobla, z drugiej strony no, rozpętał de facto wojnę w Zatoce Perskiej. To jest jakby sposób myślenia, który trochę jest daleki Europejczykom. My wolimy dogadywać się niż po prostu stawać sprawę na ostrzu noża. Więc wydaje mi się, że ta sytuacja może tylko dobrze wyjść nam, Europejczykom, ponieważ widzimy, że jesteśmy de facto bez Ameryki, ale nie sami. Dlatego, że jest kilkadziesiąt państw, które razem tworzą Unię Europejską i to jest rzecz najważniejsza. Możemy razem współdziałać i mam nadzieję, że europejscy politycy i liderzy właśnie w ten sposób myślą. My to nic, małe myszki jesteśmy w tematach zagranicznych. Ja kątem oka widzę Ernesta Zozunia, co oznacza, że Kaczymy. wątki zagraniczne to też to oznacza. Tak to jeden wniosek, a drugi jest taki, że wątki zagraniczne zaraz wrócą w Polskim Radiu 24. Rafał Komarewicz, z Klubu Parlamentarnego Centrum był naszym gościem, Państwa gościem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo, dziękuję, bardzo. Panie, Dobrego dnia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Kolejna za mniej więcej 3 kwadranse. Świata pogląd. I zapowiadany już Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry. Donald Trump też się w naszej rozmowie pojawi, choć zaczynamy pojawi się od zac... Turcji. Tak, tak, zaczynamy od Turcji od doniesień, które zwykle kojarzyły się, tego rodzaju historie, kojarzyły się ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz to sprawa z Turcji, z południa tam doszło do ataku na szkołę, w wyniku którego rannych zostało 16 osób. Sprawcą był uczeń tej placówki. Co jeszcze wiemy o tym zajściu? 16 osób, tak jak mówiłeś, zostało rannych. Już w depeszach nadchodzą inne... Informacje o dokładniejszym, dokładniejsze dotyczące osób rannych. To jest czterech nauczycieli, dziesięciu uczniów, jeden policjant i jeden pracownik stołówki. Cztery osoby są poważnie ranne i w stanie poważnym zostały przewiezione do szpitala. Młody człowiek, dziewiętnastolatek, który wcześniej uczył się w tej szkole, wszedł na teren podwórka szkoły, już wyciągnął broni, później znalazł się w budynku i zaczął strzelać, do kogo popadnie. Uczniowie, na szczęście uciekali i też na szczęście on strzelał na tyle niecelnie, że e, nie zabił nikogo od razu. No, w tej chwili 16 osób jest rannych. Miejmy nadzieję, że wszyscy oni przeżyją i te cztery osoby, które w poważnym stanie trafią do szpitala, e, także wrócą do zdrowia. Natomiast pier, po pierwszych informacjach, że doszło do strzelaniny, no, oczywiście wszyscy zastanowili się, czy to nie jest e, akt terrorystyczny. E, jakieś dwa tygodnie dni temu mieliśmy do czynienia, a może to nawet tydzień temu było, ze strzelaniną przed, co prawda byłym, ale jednak konsulatem izraelskim w Stambule. I wówczas byli ranni policjanci, bo oni zauważyli ludzi, którzy wyciągają broń w pobliżu tego budynku, podjęli interwencję i jak zatrzymano sprawców, no to okazało się, że powiązani są oni z organizacją terrorystyczną, no i w odwecie za wojnę w Iranie oczywiście swoje działania podjęli. Tu wygląda w tej chwili wszystko na to, że młody człowiek jednak to jest sprawa psychologiczna, a nie terrorystyczna, bo młody człowiek także kilka dni wcześniej przed tą tragedią na jednym z profilów w którejś z sieci społecznościowych zamieścił taki właśnie post, w którym uprzedzał, że dojdzie do czegoś takiego i że zamierza zrobić takie rzeczy w swojej byłej szkole. Nikt oczywiście nie przywiązywał do tego wagi, bo nastolatkowie różne rzeczy w internecie wypisują. Okazuje się, że jednak trzeba czasem uważniej na to popatrzeć. To prawda. Do tych wydarzeń na pewno jeszcze będziemy wracali, kiedy już pojawią się konkretne informacje na temat motywacji napastnika. A teraz e, przenosimy się na Bliski Wschód. Cieśnina Ormus blokowana przez Iran. Te blokadę postanowili zablokować Amerykanie. Jak sytuacja wygląda dziś? Czyli właściwie mamy po, taką e, blokadę blokady. Double blokadę. E, I tak, e, no, sytuacja wygląda no tak właśnie troszkę dziwnie, ponieważ Amerykanie zapowiadają, że będzie to ona dotyczyła tylko statków, które płyną do portów irańskich albo z tych irańskich portów wypływają. Dziś przez cieśninę przepłynęły trzy statki. Podobno one powiązane są z Teheranem. Co prawda miały inne bandery, bo jedna z nich z tego, co płynie z agencji była pod banderą Panamy. Natomiast inne miały inne bandery, na pewno nie irańskie. Natomiast Istnieje coś takiego jak taki, taka strona internetowa, gdzie można sprawdzić, jak pływają poszczególne statki ich trasę. Coś w rodzaju takiego flight radaru tylko dla statków, statków handlowych. No i wynikało z tego flight radaru dla statków, że one bardzo często woziły po prostu irańską ropę do portów arabskich, by ta ropa mogła trafiać w inny sposób na rynki światowe. Więc... A tych statków dzisiaj nikt nie zatrzymał. Znaczy, że ta... Yy blokada jest taka z przymrużeniem oka. Myślę, że bardziej jest na pokaz niż ku temu, by rzeczywiście blokować statki w Cieśninie Ormus. Na pewno dzisiaj nie było informacji o tym, by któryś ze statków został czy przez Irańczyków, czy przez Amerykanów ostrzelany. Amerykański prezydent coś powiedzieć musi, żeby nie wyszło na to, że nie ma pomysłu, jak rozwiązać ten konflikt. No, Ale... chociaż też płyną informacje z Pakistanu, że być może pod koniec tego tygodnia Albo y, na początku przyszłego wznowione zostaną rozmowy między Amerykanami i Irańczykami. E, Pakistańczycy oczywiście tutaj trzymają rękę na pulsie. Oni są y, tym, który te rozmowy bardzo, który tym rozmowom bardzo dopinguje. No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście delegacje wrócą. To, co prawda y, pojawiły się po poprzednim spotkaniu takie komentarze, informacje, że rozmowy przerwane, że nie doszli do y, porozumienia, no ale to, proszę pamiętać, to były pierwsze rozmowy po dosyć ostrym konflikcie. Yy, nikt sobie, mam nadzieję, z osób, które rozsądnie myślą o dyplomacji, a na pewno z fachowców, nie obiecywał, że z tych rozmów pierwszych będzie porozumienie czy traktat pokojowy. Na razie mamy do czynienia z takim pierwszym etapem, który w dyplomacji też jest znany, że obie strony siadają naprzeciwko siebie i mówią ja chcę tego, ty chcesz, te. Ja chcę tego, ja chcę tego, ja chcę tego. Druga strona mówi czego chce yy, i wszyscy mówią, ale na to my się nie możemy zgodzić. Po czym rozjeżdżają się, no i zastanawiają się na co ewentualnie zgodzić by się mogły. No i miejmy nadzieję, że już w drugiej rundzie takich rozmów będziemy słyszeli, że być może obie strony na różne rzeczy się nie zgadzają, ale na coś się zgadzają, bo te rozmowy i to, by się jednak zgodzić, jest w interesie obydwu tak Iranu, jak i Stanów Zjednoczonych. Donald Trump doskonale wie, że ta wojna mu się nie udała i że sukcesu z tego nie będzie. Amerykanie patrzą mocno krytycznie na to, co robi ich prezydent w Iranie. E, ceny paliw rosną. Amerykanie pa, płacą ponad 4 dolary za galon benzyny. To jest wysoka na Amerykę cena. W w związku z czym y, traci politycznie po pierwsze Donald Trump, a po drugie tracą politycznie Republikanie, którzy go na ten urząd wystawili. W związku z czym no, trzeba się opamiętać i trzeba coś z tym zrobić. To Amerykanie, a Irańczycy też... Przez miesiąc bombardowani też chcieliby jednak tę wojnę zakończyć, bo pod bombami żyje się bardzo ciężko. I nie wiadomo, co jeszcze wymyśli amerykański prezydent. Tak jest. Wspomniałeś, że sukcesu nie ma, ale sukces być musi, bo przecież Donald Trump nie może nie zakończyć kolejnej wojny. Spekt spektakularnie i z sukcesem. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, w tym przypadku to jest Pakistan komplementowany przez obie strony. Zobaczymy. No i przez cały świat jako no taki tak. motor tego wszystkiego, by sytuację. Uspokajać. Myślę, że władze Pakistanu i politycy pakistańscy na arenie międzynarodowej będą chcieli z tego uzyskać bardzo dużo, a jak, no to się będzie okazywało później. Rozmowy amerykańsko-irańskie interesujące, ale chyba jeszcze ciekawsze jest spotkanie delegacji Libanu i Izraela. Przecież te kraje nie mają wzajemnych stosunków dyplomatycznych od dekad już. To jest jakiś przełom? No to prawda. Przełom. 43 lata nie rozmawiała żadna delegacja na żadnym poziomie ze sobą między Libanem a e, Izraelem. Od czasu oblężenia Bejrutu. Właściwie patrzę na zegar i to za pięć minut ma się rozpocząć to pierwsze spotkanie. Ono jest, ktoś powie, na bardzo niskim szczeblu, bo to tylko spotykają się ambasadorowie obydwu państw urzędujący w Waszyngtonie, no ale się spotykają. I jak mówiliśmy 43 lata temu, ostatni raz jakakolwiek delegacja Libanu, z jakąkolwiek delegacją Izraela się spotkała, by o czymkolwiek rozmawiać. Tu tym takim niepewnym elementem jest to, że w tych rozmowach nie bierze udział Hezbollah. To jest rozmowa między państwem Izrael i państwem Liban. Hezbollah jest osobnym organizmem, trochę państwem w państwie stacjonującym na terytorium Iranu. No i teraz obie strony bardziej muszą się dogadać w tym, jak wspólnie ten Hezbollah okiełznać, a nie tyle rozpatrywać jakieś swoje własne zaszłości, które no, są na tyle stare, że myślę, że już przeszłe. Czy rzeczywiście coś z tych dzisiejszych rozmów może wyniknąć, czy będzie raczej tak jak w Islamabadzie niedawno, że strony hmm. przedstawią swoje stanowisko, okaże się, że punktów stycznych jest niewiele, więc odchodzimy od stołu i liczymy, że uda nam się spotkać za dni kilka ja czy myślę, Ja myślę, że będzie dokładnie tak samo jak w przypadku Stanów Zjednoczonych i Iranu, to no właśnie, pierwsze spotkanie po 43 latach. Iran ze Stanami Zjednoczonymi spotykał się całkiem w sumie niedawno, bo przed rozpoczęciem tej wojny delegacje irańsko-amerykańskie się spotykały. Natomiast tutaj myślę, że też będą wyłożone pewne żądania na stół, pewne możliwości, natomiast też na jakieś podpisanie dokumentów czy traktatów, czy porozumień bym po tym pierwszym spotkaniu nie liczył to spotykają się ambasadorowie, więc oni też nie mają takich pełnomocnictw. Tak, obie strony będą reprezentowane przez ambasadorów, którzy w piątek wieczorem, to był wstęp do tego przełomu, odbyli pierwszą w historii Rozmawę rozmowę telefoniczną. telefoniczną tak. Ernest Zazuń, dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 za nie, nieco ponad dwie minuty będzie. 17. Świata Pogląd. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. A Mariany dostają Power'a i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smartwatch Garmin Instinct 2X. Solar, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 złotych. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej, aż o 400 złotych. Media Expert.